Co? To masz, co? To, co? Radio, radio, radio. Alpha Alpha Alpha. Radio. Admini, jaka radio. <ella> Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo. <bundes> <Africanskea new quindi Goreupột> <opera> niechybnie brakuje tam nas. Odstania w miejscu nie jeden <Upon His iPhone> już zginął. Nie jeden zginął już kwiat. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, ruszaj się Bruno, podcast ruszaj się Bruno, witam, witam Was Arek, odcinek 9. odcinek 9, taki będzie dzisiaj chyba motocyklowy, tak sobie postanowiłem, ponieważ jak wszyscy wiedzą był zlot, zlot podcasterów, który połączył się ze zlotem motocyklistów pod Bydgoszczą, Zalew Koronowski, Ośrodek Kręgiel, Wszędzie to już jest wiadomo, na wszystkich podcastach o tym jest mówione. Mało się ukazuje podcastów z tego zlotu, jeszcze głos widać, nie doszedł mi całkiem do ładu. Mało jest podcastów ze zlotu, dlatego że każdy tam trzyma to dla siebie, pielęgnuje te swoje wspomnienia. No Ja chyba też nie będę za bardzo tutaj uzewnętrzniał tego wszystkiego, co się zdarzyło. Ale szkoda tego materiału, który się nagrał, więc trzeba coś z nim zrobić. Materiału jest sporo. Może nie tak dużo, jak myślałem, ale i tak jest dużo. Nie zdążyłem tego wszystkiego odsłuchać. Właściwie odsłuchałem kilka plików i powiedziałem sobie, a to jest bez sensu tak odsłuchiwać. Po prostu zacznę robić podcast, zacznę robić odcinek. Wkleję pierwszy tam od brzegu plik i zobaczymy, co z tego się da ulepić. I tak to będzie. Nie wiem... Y ile mi zajmie odcinków, czy to będzie jeden odcinek, czy dwa, czy trzy, trzy, czy więcej. Nie sądzę, żeby więcej niż trzy było, ale może być tak, że będzie tylko jeden, bo, ponieważ za chwilę sprawdzę i okaże się, że nic praktycznie nie nadaje się do publikacji. Ale miejmy nadzieję, że jednak coś będzie. W tych odcinkach tutaj, właściwie w tym dzisiejszym odcinku, może i w następnym skupię się na na tym drugim zlocie, a właściwie tym pierwszym, który tam był głównym zlotem nad Zalewem Kronowskim, czyli zlotem motocyklistów i tam będzie moje skupienie, ponieważ ja tam dużo chodziłem z tym zoomem, mikrofonem, nagrywałem, gadałem z, z tymi ludźmi, z tymi motocyklistami, okazali się bardzo otwartymi, ciepłymi ludźmi Przekrój wieku od 16 do, do 60 albo więcej i, i mniej. Niesamowita atmosfera, masa ludzi, mężczyźni, kobiety, skóry, motory, hałas, koncerty, piwo, alkohol, zabawa no i zero żadnej bójki. Ja przynajmniej nie widziałem, żeby cokolwiek się działo złego, także było fajnie, było bezpiecznie było, było świetnie świetny czas spędziliśmy z podcasterami wszystkimi dołączając się do tych motocyklistów no i w tych właśnie odcinkach postaram się zbliżyć trochę wam, co wam się działo będą odgłosy motorów, będzie, będą, będą jakieś wywiady, ja nie pamiętam już dokładnie ile tego nagrałem z kim rozmawiałem no, bo tyle tego było, że czasami zapominałem włączać Zuma i rozmawialiśmy tylko tak sobie. I już teraz nie wiem, co było nagrane, co nie było nagrane. To się wszystko okaże w praniu, tutaj w montażu. Będę sobie to powoli kleił. Więc może trochę tak chaotycznie, ale jeszcze jestem taki nie, nie, nie dzisiejszy. I powróciłem dopiero co do domu i ciężko mi tak kurczę do tej szarej kury rzeczywistości znowu wracać po tych no, nie powiem bardzo ekscytujących dniach, które się działy w, w Polsce także najpierw zlot potem pojechałem do Grudziądza. Spotkałem się z moją rodziną, której nie widziałem dwa miesiące. To też była duża, duża historia. Też, no. To była największa właściwie. Potem wizyta dwóch zacnych podcasterów w Gdańsku, właściwie trzech, bo Adam też mnie odwiedził, mój brat, yy, oraz Maciek Skwara i papa, UC, Łukasz Mocek. Tam chodziliśmy śladami, no, śladami Gintera Grasa, można to powiedzieć. Odwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca z tym związane oraz stary Gdańsk i tak dalej, tak dalej. Co można robić w Gdańsku? powóczyć się po starówce, wypić butelkę przyjaźni. O pierwszej w nocy, siedząc koło chłopca z blaszanym bębenkiem. Potem było wesele, powrót do kręgla. Dwa, trzy dni, które się przerodziły w trzy fajna impreza, bardzo fajna impreza poprawiny wydłużyły się od śniadania do, do nocy zostaliśmy tam jeszcze jeden dzień i chciałoby się zostać jeszcze i jeszcze niestety czas nieubaganie nas gonił i w końcu musieliśmy się wszyscy rozjechać do domów także takiego spokojnego życia w pieleszach rodzinnych to miałem raptem chyba 3 dni no i trzeba było wracać samolotem do Anglii jestem tutaj teraz i nagrywam no i teraz będzie materiał, materiał z, ze zlotu puszczony właśnie przed co chwilkę od razu z góry uprzedzam bardzo, bardzo zrypany głos mam chrypa totalna zepsuł mi się w pierwszy dzień i tak jak już mówiłem no i co ja na to poradzę tutaj Przemek siemian. Yy, radzi mi, że powiedzieć, że to taki filtr tak, to był taki filtr specjalny założony na mój głos żeby brzmiał bardziej tak, nie wiem, jak Himilsbach. o, no, chciałem na Himil, hi, filtr Himilsbacha założyłem no i tak to niestety brzmi, dobra, już nie będę się rozwijał bo tak gadam, gadam i do siebie już yy, sporo czasu więc zapraszam Was na przeżywanie wspólnie tych chwil, które działy się wtedy na zlocie. Miłego słuchania. radio jaka radio. Radio. Radio. radio Bo nie, może, może wytłumaczy o co zawsze chodzi... chodzi o coś w podcaście nie jak tak. Nie wiadomo o co no chodzi o co chodzi o to że ludzie tacy jak ja tam po prostu się ze na przykład, nie? robimy podcasty podcast to jest taka audycja tak. internetowa amatorska dla ludzi można sobie ją ściągnąć na MP3 i słuchać tam że robocie, jak się czeknudzi. I bardzo mnie to interesującego robota, dobra, słuchaj. nadaje co tydzień o swoim życiu. W widzę. Chce cię wypłynąć? Widzę. Nie mu podcastu. No. I ona gra i Szybciej puści i będzie na wierzchu. Mamy taką zajawkę, że sobie nagrywamy ludzi, a my macie zajawkę, że na motorach. Nie? No tak. No. E... nie jeździsz? Nie, nie jeżdżę. No. Jeszcze nie. nie. Ja a... Ma prawo jazdy na motor. A ja czem wy tu na kobusie. Na no podcaście, kurwa. Ja macik mnie zabrał z Wrocławia, wylądowałem z Anglii. Z... Ale macie na motorze czy samochodem? Nie, samochodem, Octavią. No, kurwa, ja myślałem, Zgada. że on był taki Zaraz idę wryj, mogę dać. Tak, ja może pić, kurwa, samochodem, Teraz, taka, że głupi pij. Ja, ja tu przyleciałem w ogóle z Anglii. Specjalnie tu w tym miejscu, nie? No i Ale ty gdzieś wylądowałeś? Nie, we Wrocławiu. nie no. No, w Wrocławiu. No kurwa, tak. to Ale nie mogłeś w, w Gdańsku? Nie, no to mogłeś kurwa wyskoczyć Ale po akurat pochowaniu. się umówiłem z no, kwarą, no, że mnie to zabierze, nie? Faktycznie, że mogę nawet gorszy lądować, nie? ale to nie chodzi o to, nie? To nie, ważne, no, kurwa mamy... lądować można gdzie się chce, nie? Mamy, no, to jest takie możliwości, no że no. możemy sobie lądować i robić spotkanie i chce. Tak. Przypadkiem stało się tak, że zlot podcasterów zgrał się z, ze zlotem motocyklowym, który jest tutaj. I wszyscy latacie kurwa z tym. Tak. I przykładacie do tłumików? Nie, do ludzi. Chwa, myślałem, że to to kto ust, Do ust. W gąbkę w ustach. No no, bo tutaj mieli gąbkę i wypsuli. wypsuli. Dobra. No, w szczęście ja swoją starą to zostawiłem w domu. Nie jeździ na motorze? Nie jeździ na Nie. motorze, w ogóle. Absolutnie. Mówi kto? Co? Mówi kto? Jacek mówi, Jacek. Poznania. Y, swoją starą zostawił w domu, także jest tutaj wolny, może sobie poszaleć po prostu. Bo po to jest zlot, prawda, żebyśmy się bawili. Bawili przede wszystkim i wyluzowali się, i, wyluzowali tak, się i bawili się przede wszystkim. Ile złotów w roku? Ile złotów w, w roku w kalendarzowym? No. To jest mój pierwszy złot w tym roku, ale w zeszłym był nie, 7 razy. Nie, nie, bo musimy sobie szczerze powiedzieć, że ciężko pracuje oczywiście, nie? Dzięki, nie nam Cześć, ktoś nam przyniósł piwo tutaj, dziękujemy. Ja muszę kolegę, żeby ten Podcast był na poziomie. No, I na czym skończyłem, bo nam kolega przerwał? W, w roku średnio? Czy w tym roku? Średnio, o, o, okay. średnio to tak 14, to... Nie, żartujesz. Żartuję. Ale żartujemy, <grym tak? <grym <grym <grym i no ja w tym roku to, rok, to jestem co najmniej na siódmym, ósmym. Ja jestem no, na 6. Złoty już się kończą. No. Ale jak my to się dwa, dwie, My dwa dziennie co? robiliśmy. Weekend czy... Weekend. Weekend. Weekend. Weekend. No trzeba zapracować no, na te to tak złoty jak te tutaj, nie? Że tam, tak, piątek, sobota, niedziela. Tak jest. Ale wy dzisiaj jakieś składki za to Tak, no jest wsta, no, w jakiś tam zjazd, tutaj wstań, wstań, wiesz ja... kaszana 10 złotych. Jak ja jakąś, ja jakąś myślę, rudą wyrwiesz to no, za free, nie? Nie, bo ruda jest ale gratis do kaszanki. Jak kupisz jest... trzy kaszanki to ruda jest gratis. No. <laughs> Lubię kaszankę, rzadko jeden. <laughs> ale trzy kupi, no, jak jest ruda gratis, to... to kupi i kotu dam? Wyrzuć kurwa, ruda gratis. Będę szekał, ale to ja. Słuchaj, zejdźmy, żeby my, a akurat Ruda mi nie bardzo. Nie? No, hmm. czemu? no, no nie w szyby, ja bo szyby takie Miał rudo. hodowlę Zmadaj liso. Się, tylko, nie, tylko hmm, się. Też, nie tak samo I zniszczyłem. tak? Nie, bo Ruda to najlepsza. <laughs> <akum> <laughs> Rudy najlepsze kochanki, a faceci faktycznie to z facetami to nie wiem. No, z facetami to po ten. prostu. Po kreśle, dobra, dobra. Może <grym> co się przewija właśnie ten temat? Nie <grym> wiem, mamy chyba jakiegoś fetysza. Na Motocykli? Na a, rudy. <grym> I pegowate. <grym> Stopy? Stopy też ja można Ale rude stopy czy piegowate? No, piegowate, ale na rudo pomalowane. Taki owocione rude stopy. To no, kurwa rzeczywiście sarna. Rafa. Pełną gębą. Ogród zoologiczny Poznań, Wrocław, Gdańsk się kłania. Ja tak cały czas. Ja, ja, no. ja jeszcze przerwę i coś powiem zanim skończyliśmy no tego podcastu. To już powiem, że to będzie twój najlepszy podcast kurwa w życiu do tej pory. Nie, Wyp naprawdę, wypłyniesz Wypłyjesz. i następny zlot będziesz miał w Będziesz nas kurwa szuka po świecie Chłopaki powtórzmy nie to, to jeszcze raz pościga. Wypłyniesz tak, to, bultonem, muszę na dnie oh. Dobra, o, e... co było pierwsze? No ja, ja, jaj, jajo, jajo y, Aha, z tego to będzie dinozaur. Matka zrobiła się z nich ropa, rabi ją chciał, by No i teraz jest chujowo, bo musisz ale co pierwsze. Pierwszy, pierwszy ma? motor czy pierwsza kobieta? Co jest kobieta. ważniejsze? Czy ważniejsze, czy co było? Co było ważniejsze? No to, to, to, to jest nie, nie. pytanie, pytanie. Czy Bo było ja właśnie się... jak kobieta no, sobie poszła, to, to, to kupiłem sobie motor, nie? Nie, no to może zrobię. No zapchaj dziurę! na Tak. To po prostu, nie, no. tak. o, na prostu na pierwsze dymanie na motorze. No to nie, to w Nysie było. Jest to możliwe? A czemu nie? Oczywiście. Wszystko jest możliwe. Jak to się odbywa? No jak to? Jak? No, szybko! No. Tam, Więc, to, co przyjemniejsze, czy przejechać się obrotem w no, no, no, no, Zależy jakie jak jest nanometry, nie? Muszę, wiesz, współgrać cały czas z rollgazem. No. E, Dziewczyny to kręci? Kochani, kręcicie to? No. Nie. Nie. To nie dla dziewczyna. No nie, kochaza... pytanie było, cofamy nie... pytanie! Cofamy? Ona mnie kupuje coś innego. Ona pytanie. Za to, że jej kupuje kaszar. Jak imię? Ewelina. Ewelina, jesteś przypadkowa? Czy taka <śmety> zupełnie nie <przypadkowa. śmety> Tak, ja, stała na drodze i wiesz. Mokła i zabrał ją na motor. Nie, ta, I do Gdańska. to Gdańska, nie, nie, to, nie, nie, to, nie już Ja to, nie, już dwa lata przypadkowo ze sobą drodze, i się zastanawiam o co to kurwa chodzi. Kurwa, motor nie, tamto nie. A to za Ej, oj, i za kaszankę ale ale to fajnie, nie, bo nie, no, całkiem wcipkę ale no. dzięki niej już masz dwie kaszanki na koncie jeszcze jedna, kurwa, i nuda gratis I nuda. kochanie jest... i po to ją trzyma po prostu źle i ma kaszankę gratis to jest podcast to jest podcast nie, używam mojej ksywy, jestem Jacek przede wszystkim, no myślę, że się czuje, to je mroczna mroczna ta, jak się to jest ogólnie Wydawałoby się tak dla ludzi z zewnątrz, nie? Tak Powiedzcie sami, nie? dla ludzi z zewnątrz, że środowisko motocyklowe jest takie hermetyczne, tak? Czy nie? Nie, środowisko... I tak, i nie. Nie, nie, nie, przepraszam, I chcę tak? coś powiedzieć. No, hermetyczne środowisko to jest środowisko. To jest Żydów. Adwokatów. Żydów, adwokatów, Żydów. prawda? Prawniego. Tych, co aktów notarialnych, kto spisuje. Notariusze. Notariusze. <śśmiewa> Kurwa, ten, <śmiewa> to jest hermetyczne środowisko. Ci to ten. aplikacja. To zabierają Aplikacji. wszystko. Komorników. To jest są agrozwodowy. Notariusz też. No, notariusze cały Notariusze? Nie, się nie znacie. Ja uważam, że hermetyczne środowisko to jest tak, przede wszystkim tuńczyk. To jest przede wszystkim e turystyczna. Nie, przepraszam, Dobrze, przepraszam. typowo... Zdefiniujmy pojęcie hermetyczne środowisko przede wszystkim. Bo od tego trzeba zacząć. Herme... Czyli, e, Definicja hermetyczna. czyli e, niedopuszczające, tak Światła, za bardzo ludzi... Nie, nie, ludzi my, nie jesteśmy, my nie jesteśmy w żadnym klubie. No, ja tam nikogo nie wiem. Ja to tak, jest tak, Właśnie, że... bo Nie, bo widzę ludzi, którzy tutaj przyjechali, którzy mają koszulki z napisami na przykład jakichś tam klubów. E, klubów tak. Tam, tak. tak. Oczywiście. I czy... się... Bo wy jesteście ja bez, ja bez klubów, tak? Tak. Bez Ale czy jesteście. My tak, jesteśmy bez Czy oni są hermetyczni, czy nie. Ja tam są drogi. A tu u góry negamy, to chuja widzę. No właśnie, nie, no. nie ma. <laughs> nie, nie, generalnie tak jest tak, że pane... nikt nie... Że jest tak, że jak jest atmosfera, jest taka, że jest nie wiem, pokojowe nastawienie, wszystko do, jest do, do wywiadów, Nie ma, nie? że tam się. Oczywiście, jesteśmy. Po że to prostu... są jakieś kluby tutaj, że ktoś rywalizuje, wszystko jest zabawa. Przede można się tam wszystkim u nas nie ma dziczy, będą... nie tak. mieszkamy w Anglii, nie ma buntów jakichś. <laughs> no, osób... no, nie lejemy się na ulicach, Ta, nie, o nie, co, nie, co, nie obrabiamy sklepów. Tak, nie robimy buntów tam. Ta. Jak Czy to byle, była dzielnica? Bo ktoś rudy przeszedł, to zaraz wszyscy na niego. No, bo u nas nie ma murzydów, nie? A, to tego. No są, no tu był jeden. Się no i już go zabili. No, Zakopany i... No, no, bo pod sklepem i mówił, może no, do domu. Ale już się, wszyscy się, się składają na jego nagrobek. No, bo Nie, ale generalnie nie to. Nie, to nie są proste rzeczy po prostu. Ja, ja się przyzwyczaiłem, że jak jadę samochodem i jedzie motocyklista, to kiwam, nie? I po chuj mu on nie wie, że jestem motocyklistą. On nie motocykl, wierzy, że, ja to, że nie jest on to. się dziwi. Nie, ale co my się śmiejemy, dupyńki? że jestem ja motocyklistą. Ja często jest tak, że e, jak jadę z samochodem, bo ja nie prowadzę motocykla, nigdy jeszcze eee. nie porodziłem, zdałem prawo jazdy na Kobuzie i od tego momentu, jak zdałem prawo jazdy, nie jeździłem na motocyklu, nigdy. Zajebiście. Nie, no to super, No bo jakoś nie, nie. okazji, nie kupiłem sobie nie, lepiej, że nie jeździsz, niż, niż robisz to. I popisówkę kurwa. No, i, I chciał się pokazać. Motor, I no, co się szpyt. stało? Nie masz tu I, kamery, i nie, nie podniesie, Wstanko, bo to jest 60 kg. Nie? nie za dużo jakie 60? Kilo? No gość ma 60 kg. No, <grym> Muszę mo motor. <grym <grym bo ten motor to ma 260 kg. No, lustarko nie lustarko z rozyma, no, nie? chciał, ma. No, niech pilnie dalej. I my tego nie pochwalamy. chwila nie wiadomo czego. to teraz będzie. Nie, Powiem wam, generalnie jest tak, że wszyscy sobie pomagają, tak, jeżeli ktoś udzielają tak, sobie porad. Ale jest takie coś, że, że jest na Jest poczucie drodze, wspólnoty. Ale jest, jest właśnie jest tak. coś, że tak, na drodze, między motocyklami, tak. motocyklami tak. jest poczucie... Kierowcy na siebie tak. trąbią i wyzywają, że A jeden, dwa tak. motocyklistki... Tak. Motocykliści tylko sobie pomagają. Widziałem to wiele razy, tak. w Anglii, że na autostradzie jest coś takiego, że... Yy... No ale tam jest tą jest... lewą stroną, to, jest... to się nie wie. A nie ktoś zjeżdża, na motocyklista zjeżdża sobie odpocząć i w tym momencie zjeżdża drugi <laughs> motocyklista, trzeci... Gadają. To tak. gadają, nie? Bo może coś się stało. Bo... A ty u nas jest tak samo, tylko że po polsku. No. Nie, ale generalnie Ale nie drugą stronę. Coś w tym jest, nie? No bo nie. Kolega się wywalił, ja się też zatrzymałem. Tak samo jest z tirowcami. My przeklinamy tirowców jako kierowcy samochodów. No bo to jest.. Oni zawsze zjeżdżają do tej samej tirówki, tam na loda. Niech dziewczyna se zarobi, no niech ma pełne usta roboty. No tak, to jest tak. szalenie to, to nie są proste rzeczy przede wszystkim. To, nie, to jest dyskusja, nie, to wyzwoliliśmy to dyskusję, którą możemy prowadzić choćby całą noc i będzie mało. Ja on bardzo prowadził. Na przykład no, nie, wiem, wierzę, wierzę. Nie, nie wiem, czy ale nie, nie, nie wiem, że nie pozwoliłam mu kupić motocykla. I co się stało? Powiesił się. On po no, normalnie po to porządny jest, <laughs> tylko ta krew kureska. No, to był porządny chłop po prostu. To, boże, nie, dobry boże chłopak był i mało pił A ja, ja taki z innej beczki zadam Na A z innej beczki to Warka na jakich motorach jeździcie, ale z, z racji tego, że my jesteśmy... Wszyscy na czarnych. Ale nie, my jesteśmy na czarnych nie znamy. To wam ma czarnych, masywnych. To wam wystarczy, że tak. będzie szybkie. Czy, czy, czy na tych odkurzaczach. My takich pośredni. I, i, ma plastik, między, ale, ale nie na odkurzaczach. Turystycznych. Nie. Wszyscy na plastikach. No takie, jakieś zlewki znosisz. Szerokich, du, dużo pofrutek tak, z mapu. Nie, nie, nie. Smokły takich fighterów y street. Street Fighter, tam po mieście coś tam tak. Ale czy to jest ważne? Dużo, e, czy ktoś jeździ na przykład na Enduro? Nie czy ma znaczenia, na zlotach nie ma znaczenia. A no moje to może nawet na Odkurzaczu, jeśli byle dwa koła miało. Ale na przykład gdybyś przyjechał na Simpsonie, tam 125 km? No, nie, nie, ale no, skutery to skutery, tu to nie no. są dla motocyklistów, to trochę jest różnica jednak. No. Ze skuterami nie, nie, nie kiwamy, ja czasem się pomylę, nie? No jak wysokie skóry, to tak... Jest... go, on się myli. <gulierne> o, tam jest Ania Ortodoks. Gdzie? Ktoś pytał, Ej, to ja, to ja równie dobrze Ej. mogę zarać pytanie, czym się różni no no, kobieta od krowy? Gdzie? Czym się różni kobieta od krowy? Ortodoks. No to, żebyście nie pomylili. chodźcie do niej, zrobimy podcasta. Co? To niby ten taki szybki? Skoro nie wydłubali taką niezgółę. E? Skóry na nim nawiódkie! Jeszcze nie jeżdżone! Zawodnik też jeszcze nie jeżdżony. Dzień dobry? Z pewną dozą nie śmiałam się, tylko odchodzę do pani. E, mam na imię Arek. Grywam? Jestem podcasterem. Cały życie I co znacie cię dzisiaj? No myślę, że tak. my też tylko Motory jest... w pani życiu. Hmm, hasło jest. Jak Is, miałam istniałe? 16 lat, zostałam przewieziona z koleżanką ostro przez kolesi, dwóch przez las. To Potem... E... Mnie? Nie! A, <śmiech> ale... <śmiech> Potem, e... Potem e... niestety, drugi raz e... koledzy tacy powiedzieli, że jak się boję, to oni e... mnie odstraszą. I znów zostałam przewieziona. No i powiem, że mm, Koniec. to nie było dobre. To wywarło piętno na mojej psychice. Potem kolejny raz była taka akcja, że byłam z chłopakiem swoim, z jego kolegami, Aha. że oglądaliśmy tam w Warszawie, w takim osiedlu domkowym, motocykl, który kupił sobie jakiś jego kolega. Ja powiedziałam, że nigdy nie siedziałam, nie wiem, jak to działa. tu masz gaz, hamulec coś, no spróbuję pojechać kawałek ja no, ruszyłam z nerwów, ten gaz zaczęłam, ten i pojechałam, tak i tak, coraz szybciej to było, przecięłam dwie ulice. Trzeba było puścić. Na szczęście nic nie jechało, ten, tą, tą, tą Na ulicę. Na szczęście jesteś z nami. Przejechałam, udało mi się zatrzymać jakoś ten motor, a tam ludzie, dzieci zagarniali po drodze. Tak, się ten motor, dzieci i gazując tak rozpaczliwie, bo już z kilometru jechałam, zakręciłam jakoś i to samo w drugą stronę się odbyło. Znowu ludzie zagarniali dzieci autentycznie, ja to te, pamiętam. Te same. Tak, łapali, tak, te same, dokładnie. Te same dzieci tak łapali do furtki tam, bo to przed ogródkami. Takimi, I nie, kury i w no, ogóle tam Nie, bo to było tam, no, no wszystko, no wszystko zagarniali. I pojechałam. Sanki i wróciłam. I, i pojechałam, wróciłam do nich. Oni już dłuższy czas mniej było, tacy stali już takimi niepewnymi minami. Po czym rozskoczyli się, bo zatrzymałam, powiedziałem więcej, nie siądę na motor, ale jeszcze od tego czasu z dwa razy jechałam. A. Tak, ale na złoty jeździsz, ale... tak? Jest no jak gram. No tak, ale... tak. Bo nie, no, no, no nie będę udawała, nie jestem motocyklistą. No nie uda, z... Z ale, do ale dziko, dzikość na scenie nadal. A, to masz. A nie, no to spokojnie, wiesz, bo to nie, nie, nie musi być ściśle powiązane z mm. motocyklami, natomiast... Ja też nie jeżdżę na motorze. <grym> moja A ja, to, wieś, ja też nie śpiewam, ale... tu ja samolotem, nie? Jest o tyle silna, że bardzo doceniam panów. Oj tam, oj tam. Nie oni mówią, mówią, że nie są oni mówią że, oni mówią, że nie są hermetyczni. Trudniej zaśpiewać niż pewnie pojeździć na motorze, bo ty jeździłaś, ja nie śpiewam. Zaśpiewałem w dółecie dzisiaj? Świetnie, dzięki. Dobra. Albo możesz potańczyć u nas na scenie. No Jak tak. graliśmy poprzednim razem tak. na gryf party, tam ale na zegar musi pod Warszawą, się. to ja pamiętam do tej pory, bo ja śpiewałam Czas Komety, taka nasza ballada, to już no. na bis graliśmy Czas Komety, bo oni nam nie dawali żyć i mhm. już 100 bisów tam było. Już tą nudną czas komety pomyśleliśmy, jak im taki numer zagramy, to się zniechęcą i się odczepią. Ta. A nie tam dwóch takich wskoczyło, że oni będą balet robili i tacy skóra tak taki tacy prosto z motoru eee, czuwali się i tańczyli balet tak tak, no, no. tak płynąco. jeden Żeby się, nie się skończyć, jeden bo. się tak bo czuł ja szczerze, że baletu że nie znałem, ale baletnicy tak poczuł w sobie baletnicę i ja nie mogłam śpiewać śpiewa śpiewałam porskając ze śmiechu no gościu, no gościu Jezioro tak, będzie! będzie, no, Ale już taki maksem jechał, tak się stupczył On był taki, no mniej czyść, nie bardziej no już przepraszam, bo zła kobieta no, i, no, no, i, no, no, no, to, Bardzo dziękuję, dziękuję za... Potem podsumujemy, tak tak, tak. tak, ja kto to był To była Ania Ortodoks Ze <śledz <śledzianowarz> <śledzianowarz> względów technicznych niestety nie udało się palenie gumy Być może to jeszcze wznowimy, ale to zobaczymy, czy miejsce do tego znajdziemy odpowiednie Tymczasem proponuję wam, abyście coś zjedli, dopili piwo i spotykamy się dokładnie o godzinie 18.15 na plaży. Tam przeprowadzimy dwie konkurencje, moi drodzy, tak? Także ustalamy, o godzinie 18.15 spotykamy się na plaży. A jakie konkurencje? A będziemy kija kręcić. To jedno, a drugie będziemy łowić piwo w stawie, no. Także moi kochani, zapraszam o godzinie 18.15 na plażę. No, za czas. Zapoznam cię teraz z Rudą, chodź. Kopuś mikrofon w dół. Wyłącz. nie niby Cześć. Wyłącz to sito, bo jest teren prywatny. Więc bądź uprzejmy, że tak powiem, te sprzęta swoje usunąć tutaj z pola rażenia, co mi się krzyżda nie stała. Cześć, Arek. Miło mi, moja żona Zofia. Zofia. Słuchaj, Zofia. Motor, Co jest lepsze, czy faceci? Nie udzielam wywiadów nieautoryzowanych, bracie e, Mnie słucha 30 ludzi, także... E, ale bez względu na to nie, dla, nie ciebie może, dla ciebie może... <laughs> dla mnie może słuchać cię Czech, wiesz? Mimo ale wszystko, nieautoryzowanych wywiadów nie ty udzielam możesz, Ale to możesz autoryzować to Ale ja nie chcę tego autoryzować Pijesz, okay. pijesz normalnie czy miączysz? Przez e, to sito Piję No to wyłącz to sito i napij się z nami normalnie więc już dzisiaj nie będę miączył, cokolwiek to znaczy. I na tyle na dzisiaj. No. Skończyłem tą dzisiejszą relację. Myślę, że prawie 30 minut to wystarczy jak na pierwszy raz. Materiału nadal jest sporo, także coś tam jeszcze wyczaruję. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało. Poczuliście mniej więcej klimat, jaki yy, tam był w tym miejscu, w miejscowości Kręgiel. No i zapraszam do następnego odcinka. Będę się z wami żegnał teraz. cześć. <mum> ze mną na rzekę? Na rzekę teraz? Mhm. Uh -huh. <głosy> Nie, no oczywiście. Tak. Wie pan, jest wyścig terenowy, motokrosu, zobaczy pan, jak się jeździ. A potem? <głosy> potem. Zobaczymy, co będzie potem.